Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąłszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi. A było z nich pięć mądrych, a pięć głupich. One głupie wziąłszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą, lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swemi. A gdy oblubieniec odwłaczał z przyjściem, zrzemały się wszystkie i posnęły. A o północy stał się krzyk, oto oblubieniec, wynijcie przeciwko niemu. Wtedy wstały one wszystkie panny i ochędożyły lampy swoje. Ale głupie rzekły do mądrych, dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną. Odpowiedziały one mądre mówiąc, nie damy. By znać nam i wam nie dostało, idźcie raczej do sprzedawających, a kupcie sobie. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec, a te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknione są drzwi. Lecz potem przyszły i one drugie panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. A on odpowiadając, rzekł, „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czujcież wtedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której syn człowieczy przyjdzie. Albowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i oddał im dobra swoje i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a drugiemu jeden, każdemu według przemożenia jego i zaraz precz odjechał. A poszedłszy on, który wziął pięć talentów, robił nimi, i zyskał drugie pięć talentów. Także i on, który wziął dwa, zyskał i ten drugie dwa. Ale ten, który wziął jeden, odszedłszy, wykopał dół w ziemi i skrył pieniądze pana swego. A po długim czasie przyszedł pan onych słuch i rachował się z nimi. Wtedy przystąpiwszy, on, który był wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc. Panie, oddałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskał niemi. I rzekł mu pan jego, To dobrze, sługo dobry i wierny. Nad małym byłeś wiernym, Nad wielem cię postanowię Wnić do radości pana twego. A przystąpiwszy i on, który był, Dwa talenty wziął, rzekł panie. Oddałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskał niemi. Rzekł mu pan jego, to dobrze, sługo dobry i wierny. Gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem cię postanowię wnić do radości Pana Twego. A przystąpiwszy i ten, który był wziął jeden talent, rzekł, Panie, wiedziałem, żeś człowiek srogi, który żniesz, gdzieś nie rozsiewał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, bojąc się wtedy, szedłem i skryłem talent Twój w ziemię, oto masz, co Twego jest. A odpowiadając Pan jego, rzekł mu, sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, iż żnę, gdzie mnie rozsiewał, i zbieram, gdzie mnie rozsypywał? Prze to, żeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy, wziąłbym był, co jest mojego z lichwą. Przecież weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albo ją każdemu, który ma, będzie dano i obfitować będzie, a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto. A niepożytecznego sługę wrzućcie do onych ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej, i będą zgromadzone przedeń wszystkie narody. I odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów. A postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego. Pójście, błogosławieni Ojca mego, Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Albo je łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem gościem, a przyjęliście mię. Byłem nagim, a przyodzieliście mię. Byłem chorym, a nawiedzieliście mię. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwie mówiąc, Panie, kiedy żeśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a napojiliśmy Cię, i kiedyśmy Cię widzieli gościem, a przyjęliśmy Cię, Albo nagim, a przychodziliśmy Cię? Albo kiedyśmy Cię widzieli chorym? Albo w więzieniu, a przychodziliśmy do Ciebie? Odpowiadając król, rzeczy im. Zaprawdę powiadam Wam. Cokolwiek eście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Potem rzeczy i tym, którzy będą po lewicy. Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, gdy zgotowany jest diabłu i aniołom jego, albo ją łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem gościem, a nie przyjęliście mnie nagim, a nie przyodzialiście mię; chorym i w więzieniu, a nawiedziliście mię. Wtedy mu odpowiedzą i oni mówiąc, Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie służyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie mówiąc, zaprawdę powiadam Wam, czegoś nie uczynili jednemu z tych najmniejszych i mnieście nie uczynili. I pójdą Ci na męki wieczne, wieczne odcięcie od życia, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego.